Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, minęła dziewiętnasta. Przy konsolecie nadal Paweł Worobiej, przy mikrofonie Karol Furtak. Dobry wieczór. Rozpoczynamy Filharmonię Dwójki w Wielkanocny Poniedziałek, no ale tak to się złożyło, że program koncertowy, który mam dziś dla Państwa, w zasadzie nijak się ma do Świąt Wielkanocnych, choć w zasadzie w przypadku jego drugiej części można pokusić się o pewną refleksję związaną z symboliką Świąt Wielkanocnych w odniesieniu do życiorysu Richarda Straussa. Jednak jakość tego nagrania, nagrania ze Sztokholmu, zarejestrowanego dokładnie 23 stycznia tego roku, w zasadzie każe jednak myśleć o tym koncercie jako o koncercie świątecznym. To wydarzenie odbyło się w siedzibie Orkiestry Symfonicznej Radia Szwedzkiego. Dyrygował Antonio Pappano, a solistką podczas tego wieczoru była Janin Jansen. Mam poczucie, że jej kariera to w zasadzie dziś szczególny przypadek, bo to kariera Budowana co prawda od lat dziecięcych, ale jakby powoli i bardzo konsekwentnie. Życiorys artystyczny Janin Jansen zaczął w pewnym sensie przyspieszać dopiero na samym początku XXI stulecia, kiedy artystka trafiła pod opiekę programu radia BBC3 New Generation Artists. Co prawda ma w swoim dosie konkursy, w tym m.in. konkurs Menuhina ale nie są to wydarzenia o jakiejś szczególnie prestiżowej randze. To głównie koncerty lokalne organizowane w Holandii. Co zaś do tego konkursu, a w zasadzie konkursów imienia Menuhina, to tak, to wydarzenia prestiżowe, ale żanin Jansen brała w nich udział w tej najmłodszej kategorii wiekowej i nie wygrała. Została finalistką konkursu w 1991 roku. Jednak mimo wszystko można powiedzieć dziś, jest jedną z absolutnie najchętniej zapraszanych jako solistka do współpracy przez prestiżowe orkiestry. Jej gra bowiem to precyzja, muzykalność. Niektórzy mówią, a mam na myśli choćby właśnie Antonia Pappano, unikatowa wręcz muzykalność, no i bezkompromisowe brzmienie skrzypiec. Żani Jansen bardzo często sięga po absolutną klasykę skrzypcowego repertuaru. Nagrała koncerty takie jak utwory Sibeliusa, Prokofiewa, Bartoka, Czajkowskiego, Mendelsona, Brucha, do tego jeszcze koncert Beethovena, no i Britena, ale dziś wysłuchamy w jej wykonaniu koncertu Johannesa Brahmsa, kolejnej jakby pozycji w całym jego dorobku, która jest świadectwem jego muzycznej pedantyczności, bo Brahms, choć Józefa Joachima znał naprawdę, naprawdę wiele lat, koncert dla niego napisał dopiero po pięćdziesiątce. Ten, w cudzysłowie, przepis na koncert skrzypcowy według Brahmsa to, jak mogliby powiedzieć niektórzy, niemal dosłownie kalka przełomowego koncertu Ludwika van Beethovena. Można pomyśleć, że Brahms sięgnął po sprawdzoną już na przykładzie innych gatunków koncepcję, znaną z dorobku tego akurat kompozytora – Liczba podobieństw pomiędzy koncertem D. Dur, Beethovena, a koncertem D. Dur, Bramsa jest naprawdę trudna do wymienienia na jednym, pchu, jednym tchu. Można by mówić o po pierwsze samej tonacji, o podobieństwie w lirycznych tematach pierwszych części obu utworów, o tym, że obaj kompozytorzy nie skomponowali kadencji do swoich koncertów. Można by mówić o samej architektonice utworu, nie tylko jej części pierwszej, o ogólnym, bardzo spokojnym, charakterze części środkowej, etc., etc. Jednak Beethoven, o ile napisał bardzo przełomowy utwór, to nie miał tego, czym dysponował Johannes Brahms w latach 70. XIX wieku. Nie miał całego tego doświadczenia europejskiej symfoniki, które rodziło się i bardzo prężnie rozwijało właśnie w tym stuleciu. Zapewne właśnie to poskutkowało tym specyficznym, bardzo symfonicznym brzmieniem koncertu, które, nawiasem mówiąc, było dla wielu w latach życia Johannesa Brahmsa dobrym powodem do krytyki tej jego kompozycji. Zresztą Brahms i Józef Joachim zdawali sobie doskonale sprawę, Pracując nad tą partyturą, że taka krytyka może spaść na tę kompozycję. Pierwotnie koncert został pomyślany jako jeszcze bardziej rozbudowane i jeszcze bardziej rozsymfonizowane dzieło, ostatecznie jednak artyści zdecydowali się na wprowadzenie dość dużej liczby poprawek, a nawet zrezygnowanie z planowanej czwartej części tej. Kompozycji. Część pierwsza, wzorem Beethovena chciałoby się pomyśleć, rozwija się bardzo tradycyjnie w oparciu o kontrast dwóch tematów. Pierwszy jest energiczny, drugi liryczny. Biorąc pod uwagę to, jak brzmi to w interpretacji Żanin Jansen, można pokusić się o określenie nawet bardzo liryczne, ale Brahms wtapia jakby w partię skrzypiec, coś nowego, coś nieoczekiwanego. To moment, w którym słyszymy drugi temat, ten temat liryczny i znagła. Skrzypce wtrącają nowy, temat o zupełnie innej, zdecydowanie bardziej jędrnej, chciałoby się powiedzieć, ekspresji. Część pierwsza kończy się takim muzycznym momentem, który można by opisać jako i, dyla, I ewidentnie część środkowa Adagio kontynuuje ten wątek. Słyszymy tutaj słynną solową melodię oboju, a skrzypce zdają się zaledwie dopowiadać to, co przekazać słuchaczo słuchaczowi chce właśnie obój, ale prawda jest taka, że ewidentnie zgłębiają tę liryczną melodię, no i emocjonalne możliwości, które płyną z takiej, a nie innej narracji, którą. Proponuje nam tu Johannes Brahms. Finał to kolejne świadectwo świadomości zarówno Brahmsa, jak i Józefa Joachima, który pomagał mu w pracach nad tym koncertem. Świadomości oczekiwań publiczności, bo o ile część pierwsza jest jakby nieco niedomierzona, jeżeli chodzi o czynnik wirtuozowski, to finał zupełnie to rekompensuje. Obaj panowie zdawali sobie sprawę z tego, że Publiczność jeszcze w latach 70. Czeta, czeka na te skrzypcowe fajerwerki, no i pojawiają się one w finale, a sam Brahms, zdając sobie sprawę z tych oczekiwań publiczności, sięga po sprawdzony sposób. Sposób polegający na odwołaniu się do tej części europejskiej kultury, którą wówczas kojarzono z muzyką węgierską. Te trzy części koncertu Dedur, wydanego jako opus 77. Johannesa Brahmsa, to Allegro non tropo adagio i allegro giocozo, ale jak dopowiada Brahms, ma non troppo viwacze. Usłyszą Państwo to dzieło w interpretacji Janine Jansen, która, przypomnę, gra na instrumencie marki Stradivarius z 1715 roku, znanym jako szumski rod, a towarzyszyć będzie jej Orkiestra Symfoniczna Radia Szwedzkiego pod batutą Antonia Pappano. Oh, my God. We'll Przyznają Państwo, że drapieżnie brzmi to rondo kończące koncert skrzypcowy d op. 77 Johannesa Abramsa w interpretacji Janin Jansen. Przypomnę, że artystce towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Radia Szwedzkiego pod batutą Antonia Pappano. Koncert skrzypcowy Johannesa Bramsa to pierwsza część koncertu, którego słuchamy dziś na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Koncert, który wydawać się może takim od oczywistym wręcz wyborem repertuarowym, ale jak przekonali się Państwo słuchając tego nagrania, nawet w czymś tak oczywistym można odnaleźć bardzo wyraziste, indywidualne cechy. Żanin Jansen, koncert Bramsa. Wykonuje bardzo regularnie i miała naprawdę, naprawdę wiele okazji, by wtopić się w tę nie tylko skrzypcową, ale i symfoniczną tkankę muzyki Johannesa Bramsa. W części drugiej tego wydarzenia muzyka Richarda Straussa, ale zanim zabrzmi jego dość wczesny utwór, posłuchamy jeszcze jak Janine Jansen postanowiła pożegnać się z publicznością zebraną w styczniu tego roku w Sztokholmie. Raz jeszcze dziś usłyszeli Państwo brzmienie skrzypiec Janin Jansen. Przypomnę, że to instru instrument Stradivariego z 1715 roku. Tak jak skrzypaczka wykonała absolutnie klasyczny koncert, tak i absolutnie klasyczny bis, bo wsłuchali się Państwo właśnie w interpretację trzeciej części sonaty skrzypcowej C. Dur Schmider 1005 Jana Sebastiana Bacha, czyli Largo. Do nagrań, ale będą to już nagrania płytowe Janine Jansen, wrócimy dziś jeszcze. Na razie zdradzę może, że słuchać będziemy nie tylko kameralistyki skrzypcowo-fortepianowej w jej interpretacjach, ale póki co druga część dzisiejszego koncertu, koncertu Orkiestry Symfonicznej Radia Szwedzkiego z gościnnym udziałem Antonia Pappano. To muzyka młodego jeszcze Richarda Straussa. W niemieckiej kulturze muzycznej końca XIX wieku istniało pewne specyficzne pojęcie. To pojęcie to Brahms Schwermeraj, czyli dosłownie zauroczenie Bramsem. Wspomniałem już Państwu o tym, że w jakimś sensie można do tej kompozycji w życiorysie Straussa odnieść symbolikę świąt Wielkanocnych, i tak zapewne wielokrotnie usłyszeli Państwo w ciągu tych ostatnich kilku dni, że Wielkanoc to moment przełomu. Faktycznie moment przejścia znajdujemy w okresie, gdy Strauss pisał swoje Aus Italien także w jego życiu, bo to zauroczenie Bramsem ustępowało wtedy na rzecz zauroczenia Wagnerem i Listem. Aus Italien jest bardzo bezpośrednim wynikiem pewnej podróży do Włoch, a ta z kolei została zarekomendowana młodemu Straussowi przez, no właśnie, Johannesa Brahmsa. To on zasugerował mu, że tego typu rozwiązanie może być bardzo pozytywne dla młodego kompozytora. Wtedy asystenta dyrygenta w Meiningen. Był to dokładnie rok 1885. Wracamy trochę do Brahmsa i do Józefa Joachima, bo to właśnie oni odwiedzili wtedy Meiningen. Wykonywali koncert skrzypcowy. Nawiasem mówiąc, Janine Jansen wykonała dziś tę oryginalną kadencję do koncertu Dedur Dur Brahmsa, czyli kadencję autorstwa Józefa Joachima, ale ponadto Brahms wykonywał tam, w Meiningen, z orkiestrą swoją czwartą symfonię, do której premiery przygotował zespół nie kto inny jak Richard Strauss, a sam Strauss dyrykował także drugą symfonią Johannesa Brahmsa. Ten zwrócił młodemu Straussowi pewną uwagę, jak e, znamy to z doniesień z tamtej epoki. Według Brahmsa Strauss zbyt często bawił się muzycznymi motywami i być może to był jeden z powodów, dla których Strauss odwrócił się od tego, powiedzmy w cudzysłowie, klasycznego romantyzmu, odwrócił się od Brahmsa, ale zapewne sporą rolę w tym procesie odegrał także dyrygent, któremu w Meiningen Brahms asystował, czyli Hans von Bülow. W końcu, rok później, w 1986 roku, Strauss wyjechał do Włoch, gdzie spędził dwa miesiące. Odwiedził Florencję, Rzym, odwiedził także Bolonię, Neapol i Pompeję. Swoją podróżą był zachwycony, no a ten swój zachwyt przelał na papier nutowy w Aus Italien. Sam Strauss swoją kompozycję nazwał jeszcze nie poematem symfonicznym, to symfoniczna fantazja i w jakimś sensie można ten utwór czytać jako przełom, pierwszy krok w życiu Richarda Straussa do uniezależnienia się od tych tradycyjnych modeli XIX-wiecznej kultury muzycznej. W Aus Italien jednak słychać echa myślenia Straussa, myślenia jeszcze kategoriami stricte cyklicznego, symfonicznego dzieła. Co zaś do tego, czy Aus Italien jest już poematem symfonicznym sensu stricto. Sam Strauss miał kiedyś zażartować, że w zasadzie jest on w stanie w muzyce oddać dosłownie wszystko, nawet sztuczce. Jednak to żart. Taki żart, który może w Aus Italien prowokować jednak odczucia, których sam kompozytor zdecydowanie by sobie nie życzył. Zaraz wyjaśnię, co mam na myśli. Utwór jest przede wszystkim dość opisowy, a Strauss nadając jego kolejnym ustępom bardzo konkretne tytuły nie pomaga, by oderwać się od tego myślenia o kompozycji jako o, mówiąc w cudzysłowie, obrazku z podróży do Włoch. Część pierwsza to Auf der Kampagne, czyli dosłownie na wsi. No i cóż, Strauss próbuje oddać tu atmosferę włoskiej wsi widzianej ze znanej wszystkim Willi Nie nieopodal Rzymu, ale co interesujące, to krajobraz bardzo konkretny, bo to krajobraz skąpany w pierwszych promieniach wschodzącego słońca. Część druga, odnosząc to jeszcze do cyklicz cyklicznego, symfonicznego dzieła, to rodzaj skerca. Zatytułowana została In Roms Ruinen, czyli w rzymskich ruinach. Z jednej strony słyszymy tu coś, co możemy nazwać przywołaniem czasów świetności dawnego interwoju, imperium, z drugiej natomiast nostalgię oraz fantazyjność, która w jakimś sensie miesza się tu w, muzy w muzyce Straussa ze smutkiem. Część trzecia to nad brzegiem Sorrento, czyli Amstrande von Sorrent. Strauss opisał tę część następująco. Jest to próba przeniesienia do muzyki subtelnej, muzyki natury, szumu wiatru wśród drzew, śpiewu ptaków i szumu morza w oddali. Jednak to właśnie te słowa za które Ształc musiał potem, jakby, połknąć swój własny język, bo musiał wielokrotnie dopowiadać, że nie chodzi tu o ilustracyjną muzykę, chodzi o to, że próbował w tej części oddać wszystkie te emocje i uczucia, które doświadczanie tej muzyki, natury, szumu wiatru, etc. budzi w człowieku. Potem finał finał, który ma być muzyczną wizją wiejskiego życia życia mieszkańców Neapolu. No i usłyszą Państwo bardzo wyraźnie, jak Richard Strauss nawiązuje w finale swojej kompozycji do znanych neapolitańskich pieśni. Za tym wszystkim kryje się to, co w następnych latach posłuży za absolutne Credo muzycznego świata Richarda Strausa, no ale może o tym dwa zdania potem. Póki co wsłuchamy się w fantazję symfoniczną Aus Italien opus 16 Richarda Strausa w interpretacji Orkiestry Symfonicznej Radia Szwedzkiego pod dyrekcją Antonia Pappano.